Na ich przemęczone, zastraszone twarze Nikt nie miał ochoty do rozmowy Jakimś pustym pociągiem Idącym jeszcze w kierunku Dyneburga Dobrnąłem do Nowoświęcian Tam czekała na mnie lokomotywa Którą późnym popołudniem dojechałem do Syłgudyszek Na tle zakopiańskiego budynku stacji Zaprojektowanego przez wuja Witkiewicza Stał jak zgrzyt Wyrtczaws oficjer, pikiel na głowie i na modłę pruską, szeroko rozstawiwszy nogi. Wypatrywał mnie ze zdenerwowaniem. Kreis Hauptmann von Nolte wraz z personelem Kreisamtu już wyjechał, Herr Baron. Zameldował po wojskowemu, kiedy weszliśmy do kancelarii budynku stacyjnym. Zostałem tylko ja, by przekazać panu Kreisamt i pana majątek. Majątek przekazujemy panu wraz z żywym i martwym inwentarzem, nie żądając od pana w obecnych warunkach żadnych odszkodowań. Przeciwnie. Pan może mieć do nas regres, ale to sprawa przyszłości. Na razie ma pan za darmo cały inwentarz, krowy i konie. Może pan sobie wybierać, jakie się panu podobają. Tutaj ma pan wszelkie papiery, w tym również dotyczące Krajsamtu. Zarząd kolei polecił mi przekazać panu, jako głównemu właścicielowi linii kolejową od Nowoświęcian do Królewszczyzy i od Nowoświęcian do Poniewierza. To już pańska sprawa bytelnie uruchomić. My kończymy dzisiaj ewakuowanie taboru kolejowego i jutro rozwijamy stację, także nie będę już panu towarzyszył przy obejmowaniu dworu, panie baronie. Stuknął obcasami ale robił wrażenie zastrachanego i nie było w nim dawnej buty tylko poczciwy Niemiec. Wyciągając rękę na pożegnanie, dodał — Więcej pociągów już nie będzie. Mogą więc pana bolszewicy zagarnąć. Znalazłem dwór całkiem przez Niemców opuszczony. Byłem wreszcie sam w swoim rodzinnym domu. Było niezmiernie zimno. Nie miałem jednak ochoty wrócić do mojego pokoiku w oficynie. W głowie miałem chaos. Tak raptownie spadło mi to wszystko na głowę. Pierwszą moją myślą było urządzenie choinki dla dziatwy wiejskiej. Nie miałem jednak nic z dzieciom do rozdania. Rano obudziłem się w słoneczny, mroźny dzień. Ze wszystkich stron dochodziły dalekie znajome uderzenia. To rybacy na jeziorach pokrytych grubą warstwą lodu łowili ryby, głusząc je uderzeniami drewnianych młotów o lut, by następnie wycinając przeręblę zbierać rękami ogłuszoną rybę. Wobec niepewnej sytuacji zwołałem dawną służbę. Leśnikom wydałem zaświadczenia, że polecam im w dalszym ciągu nadzór nad lasami. Wyznaczyłem ekonomów na folwarki, a nadzór nad całością W razie mojej nieobecności powierzyłem Bobikowi. Innego wyjścia nie miałem. Robiłem sobie jednak nadzieję, że może bolszewicy ominą Litwę, zajmując jedynie Białoruś. Wieczorem zjawił się u mnie pan Antoni Ginejtis Stawrogin. Jakoby wielmożnego pana Niemcy wyznaczyli na naczelnika powiatu, powiedział po przywitaniu. — My wszyscy na to zgodni, ale prosim, aby tymczasem jaśnie pan zostawił dwór dla powiatowego biura, bo gdzie my się podziejem? — Czemu, panie Antoni, nie można urządzić biur w oficynie? — spytałem. — No jakże, to nawet nie wypada, żeby nasz pierwszy litewski zarząd powiatowy był w oficynie. Ginejtis, jak prawdziwy Liczwin, był nie tylko w ruchach ale i w mowie powolny, a gdy chciał powiedzieć coś ważnego, to przymykał oczy. Nasz komitet prosi jaśnie pana o tymczasowe pozwolenie korzystania z pałacu. Potem, jak my powiat przeniesiemy do Uciany, to wraz panu oswobodzim dwór. Tymczasem musim przyjąć powiat taki, jaki był Krajsamt. Nawet wielmożnemu panu jako naczelnikowi powiatu będzie łatwiej, mając biura pod bokiem. Dobrze, panie Antoni. Odrzekłem. Przez parę dni obmyślę, jak wszystko urządzić. Sam zajmę część dworu, a resztę dam na biura. Ale naturalnie tylko tymczasem. Powtarzam to wyraźnie. Po paru jednak dniach, kiedy leżałem w gorączce z zaziębienia, rozbudził mnie wczesnym rankiem Bobik. — Ja śnię, panie. — mówił z przejęciem. — Przyjechał leśnik z kukuciszek, jakoby bolszewicy już podchodzą pod łuciane, posuwając się od strony Dyneburga. — Miarkuję, że jutro będą w kukuciszkach. — Zerwałem się z łóżka, mieszało mi się w głowie. Co prędzej spakowałem, co miałem pod ręką i posłałem po leśnika Jana Jechemowicza, aby zastąpił stangreta i odwiózł mnie do Nowoświęcian, a jak trzeba, to i do Wilna. Różne sprawy zatrzymały mnie, także dopiero koło południa wsiedliśmy do małych sanek zaprzęgniętych w jednego konia. Na pożegnanie spytałem Bobika, co zamierza robić. — Ja, jaśnie panie, pozostanę, jak pan przykazał, pilnować syłgudyszek. — Przetrwałem jakoś ziemców może i tych ruskich przetrwam — powiedział. — Chciałem po drodze pożegnać się jeszcze z moją chrzestną, Ale Jachimowicz powiedział miarkuję wielmożny panie, że musi trzeba jechać boczną drogą na Puszczę Łabonarską, na Wasiliszki i w Kołtynianach wjechać na gościniec. Ludzie gadają, co jechać gościńcem, obojętnie, akoby tam różne rozbójniki i sołdaty, co uciekli z wojska, napadają. Pojedziem dłuższą drogą, ale bezpieczniejszą. Przyznałem mu rację. W przededniu spadł śnieg. Droga była nieprzetarta, jak to mówią u nas kopka. Jechaliśmy krok za krokiem bocznymi drogami przez Zezdrałkę, kierując się na Wasiliśki, leśniczówkę położoną w głębi puszczy. Gdzie te czasy? – pomyślałem. Gdy polowaliśmy zimą z panem Bolutą Brzezińskim, a echo niosło na knieje grę hartów – Fagociuty, kaszczaniuty i lutni. Gdzie Stryj Stefan? Gdzie pan Cieszejko? Jego towarzysz, pan Kołyszko? Gdzie stary Brzeziński, ojciec pana Boluty? Gdzie wreszcie sam Oluta Bolcewicz? Czyżby wszystko przeminęło? anim zauważył, jak krótki dzień zimowy miał się ku końcowi. W boże panowała martwa cisza. Mrok zapadał. Zanim dojechaliśmy o kilka stai do leśniczówki Wasidiszki, było już ciemno. Tylko w górze pomiędzy dwiema ścianami ośnieżonych sosen i świerków widać było skrawek nieba i pierwsze gwiazdy. Sunęliśmy cicho, pogrążeni w myślach. Ja nie miałem chęci do rozmowy, czując coraz większą gorączkę, a i Jachimowicz był jak na niego dziwnie milczący. Raptem wydało mi się, jakby ciszę leśną przerwał daleki dźwięk janczarów, dzwoneczków zimą zawieszanych na szyjach koni sugowych. Dźwięk ten zbliżał się w naszą stronę. Był coraz wyraźniejszy, coraz więcej głośny. Wreszcie ujrzałem jakąś jasność w Boże, która szła ku nam. Ujrzałem gorjący kaganiec pod kagańcem jakiegoś jeźdźca ubranego z kozacka na czarnym koniu. Zamarłem. Jeździec trzymał wysoko nad głową pochodnie, oświecając drogę. O kilkanaście kroków za nim wynurzyła się czwórka rozpędzonych karych koni. Na koźle siedział sumiasty stangret w stroju kozackim Żukowskich na Ukrainie. Uwagę moją przykuła jednak postać mężczyzny siedzącego w saniach. Był ubrany w bogatą delię futrzaną z taką szroką czapką na głowie, ozdobioną kitą spiętą wielkim świecącym kamieniem. Wlepiłem oczy w tę twarz, jakby wykrojoną gdzieś z portretów rodzinnych. Twarz marsową, ozdobioną pięknym wąsem. Poczułem na sobie wzrok mężczyzny. Było w tym spojrzeniu coś takiego, czego nie mógłbym zapomnieć, jakby przelanie siły jakiejś z nakazem w tym wzroku. Za saniami pędził drugi kozak z pochodnią w ręku. Wszystko to trwało kilka zaledwie chwil. Przelecieli z brękiem uprzęży, odgłosem Janczarów i parskaniem koni. Tylko śnieg walił tumanami spod kopyt końskich, gdy zniknęli w głębiach leśnych. Nastała znowu grobowa cisza. Przeżegnałem się w osłupieniu. — Jachimowiczu, czy wy też widzieliście? — spytałem zdrętwiały. — A co miałem widzieć, jaśnie panie? — odrzekł, jakby budząc się z własnych myśli. — Czy nie widzieliście tej czwórki koni i tego pana i tego zaprzęgu, co przed chwilą przejeżdża Jaśnie panie, chyba przyśniwszy się — rzekł Jachimowicz, spoglądając na boki. — Skąd tu w taka pora czwórka koni? Pamiętam tylko raz, jak pan generał jechał z syłgu dyszek czwórką koni szydłem, ale to było musić kilkanaście lat temu, nie nie tu jakie czwórki nie było, czy nie nierzyśniejwszy się latarką elektryczną obejrzeliśmy drogę, nie było żadnych śladów, śnieg leżał nieskazitelny i nietknięty w swojej białości. W Wesyliszkach po kolacji wyszedłem przed leśniczówkę. Noc była mroźna, niebo roziskrzone od gwiazd. — Czy pan słyszy ta muzyka? Za mną stał Jachimowicz. Gdzieś daleko od strony lasów powierzynieckich doszło do moich uszu smętne wycie wilków. Było to dla mnie nowością. Jako dziecko raz tylko słyszałem wycie wilka. — Ale teraz to nie było wycie pojedynczego wilka, to był jakiś makabryczny koncert, zapewne kilku, a może kilkunastu sztuk. — To teraz nasza zwykła zimowa muzyka — to powiedział leśnik. — Ale przecież przed wojną nie widzieć, było u nas nigdy wilków — spytałem. — Jak gdzieś się pojawiły, to zaraz robiono obławę lub zabijano z podjazdu na legowisku, nieprawdaż? Wilki się rozmnożyły, jaśnie panie, bo obław teraz się nie robi. Odpowiedział jakby w trwożliwej zadumie, ale to nie tylko wilki wyją, ale i psi leśne wyją. One teraz idą na żer, tak jak w powstańczym roku, co nam nasi ojcowie mówili. Ludzie gadają, co oni żyją na gałęziach, na jedlinach przyczaiwszy się pod kolor bo sierść latem mają zieloną, a zimą białą, długą, a mordy tak trochę do człowieka podobne. Jeszcze stary Kopaliński, co prom na jesiatach dzierżawił od państwa, mówił, że jak one wyją, to coś się kończy i gorsze czasy nastają, tak jak w powstańczym roku. Tak wielmożny panie to nie tylko wilki wyją, ale i psi leśne wyją, na żer idąc, gdyż czasy pomieniają się na gorsze. Walia 14 listopada 1953 roku Buragun WA 12 września 1998 roku Koniec książki Mieczysława Jałowieckiego pod tytułem Na skraju imperium. Czytali Jacek Kis, Ksawer Jasieński i Henryk Drygalski. Nagrano w Zakładzie nagrani i Wydawnictw Związku Niewidomych w Warszawie w roku 2003. Realizacja akustyczna Krzysztof Oczkowski.